W ostatnich dwóch wykładach omawialiśmy czwarty rozdział Listu do Rzymian, koncentrując się głównie na przykładzie i wzorze wiary Abrahama. Mówiliśmy o warunkach, jakie Abraham musiał spełnić, żeby stać się ojcem wielu narodów. Omówiliśmy również warunki, jakie my sami musimy spełnić, abyśmy zostali uznani za jego potomków. Teraz przejdziemy do szóstego etapu naszej pielgrzymki. Stanowi go początkowy fragment piątego rozdziału. W streszczeniu naszego studium zatytułowałem ten etap pięć doświadczalnych skutków usprawiedliwienia z wiary. Już wcześniej wskazywałem na fakt, że Ewangelia jest zakotwiczona w historii i ludzkich doświadczeniach. Nie jest ona zbiorem abstrakcyjnych teorii, ale wiąże się z historią i ludzkimi doświadczeniami. Ewangelia jest powiązana z historią, ponieważ opiera się na historycznych faktach, że Jezus umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Gdyby te fakty nie były prawdziwe, to Ewangelia byłaby oszustwem. Jest zakotwiczona także w ludzkim doświadczeniu. Kiedy bowiem jej wierzymy i zgodnie z nią postępujemy, to zyskujemy doświadczenia i przeżycia, których nie może nam dać nic innego. Przejdźmy teraz do doświadczeń, jakie wynikają z faktu, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Co się dzieje w nas, kiedy spełnimy konieczne warunki usprawiedliwienia przez wiarę, czy mówiąc inaczej, kiedy zostajemy usprawiedliwieni? Przypomnijmy alternatywne tłumaczenie słowa usprawiedliwiony, uniewinniony, niewinny, uznany za sprawiedliwego, uczyniony sprawiedliwym, tak jakby nigdy nie zgrzeszył. Co wtedy czujemy? Co się w nas dzieje? Paweł odpowiada na to pytanie na początku piątego rozdziału. Mamy tutaj kolejne tedy. Nie wiem, czy kiedykolwiek to się uda, ale byłoby interesujące policzyć, ile razy w liście do Rzymian zostało użyte słowo tedy. W polskich przekładach używane są również zamienne słowa, zatem, więc, przeto. List do Rzymian, pojąty rozdział, wersety pierwszy i drugi. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Zostały tu wymienione pierwsze trzy doświadczalne skutki usprawiedliwienia przez wiarę. Przede wszystkim mamy pokój z Bogiem. Po raz pierwszy w naszym życiu jesteśmy w harmonii z naszym Stwórcą. W pewnym sensie dzięki temu jesteśmy także w harmonii ze stworzeniem. Jestem przekonany, że wielu z Was doświadczyło czegoś takiego, że po spotkaniu Pana i otrzymaniu usprawiedliwienia przez wiarę, wszystko wyglądało inaczej. Czy przypominacie sobie coś takiego? Ja spotkałem Pana w małym nadmorskim miasteczku w Yorkshire w Anglii. Kiedy następnego dnia usiadłem na brzegu morza patrząc na fale, wyglądały inaczej. Wszystko było inne. Fale płynęły w moim kierunku, mówiąc, to, czego doświadczyłeś, jest tylko małą częścią mocy Bożej. Moc, którą mieszczą w sobie te fale, jest tą samą mocą, która działa w Tobie, a nawet większa. Pamiętam, że moja pierwsza żona, która jest już teraz u Pana, wspominała czas po spotkaniu Pana w sposób bardzo dramatyczny i osobisty. Kiedy wyszła następnego dnia na spacer brzegiem morza, wszystko wyglądało inaczej. Nie mogła uwierzyć, że jest to to samo miejsce, gdzie była poprzedniego dnia. Nie wszyscy mają tak dramatyczne doświadczenia, ale są one częścią posiadania pokoju z Bogiem. Zyskujesz pokój z otoczeniem, pokój ze stworzeniem. W księdze Joba jest powiedziane, że Bóg zawsze dla ciebie przymierze ze zwierzętami polnymi. Nagle wszystko staje się inne. Siły, które były przeciwko Tobie, są teraz po Twojej stronie. Siły, których nie mogłeś kontrolować i których się bałeś, już nie wywołują strachu. Masz pokój. Na pewno znacie hebrajskie słowo oznaczające pokój. Szalom. Jest ono bezpośrednio związane ze słowem pełnia, jak również słowem płacić. Płacić rachunek po hebrajsku brzmi le szalem. Posiadasz pokój, bo Twój rachunek został zapłacony. Twój pokój jest pełnią. Po raz pierwszy jesteś pełną osobą. Każda część Twojej osoby jest w harmonii z pozostałymi częściami i z wielkim Bogiem, który Cię stworzył. Ty więc masz pokój z Bogiem poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Drugi doświadczalny rezultat jest wymieniony w wersecie drugim. Dzięki któremu, to znaczy Jezusowi, też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Stara wersja Biblii króla Jakuba mówi Dostęp przez wiarę do łaski Będąc usprawiedliwionymi przez wiarę Zyskujemy dostęp do łaski, która nas podtrzymuje Możemy stać w tej łasce i nie jesteśmy już miotani tam i z powrotem Nie jesteśmy zabawką w rękach jakichś sił Ale mocno stoimy w łasce Bożej Boża łaska jest nad nami. Kiedy słyszymy słowo łaska, dobrze jest myśleć o niej w kategoriach życzliwości, przychylności. Te dwa słowa są dwoma sposobami tłumaczenia tego samego słowa. Greckie słowo haris, oznaczające łaskę, od którego pochodzi nasze słowo charyzma i inne podobne słowa, które tak lubimy, oznacza piękno, elegancję, wdzięk. Nie myślimy o łasce w ten sposób, ale ktoś kiedyś powiedział, że piękno jest w oku patrzącego. Kiedy Bóg patrzy na nas z życzliwością, to stajemy się piękni. Jesteśmy w tej cudownej sytuacji, że Boża życzliwość jest nad nami. Jakoż to stanowi różnicę. Czuję się bardzo wzmocniony, jeśli wiem, że w każdej sytuacji, jeśli tylko wypełnią wolę Bożą, spoczywa na mnie życzliwość Boga. W Księdze Przypowieści jest napisane, że Boża życzliwość jest jak chmura późnego deszczu. W psalmach czytamy, że Bóg otacza sprawiedliwego życzliwością jak tarczą. Jesteśmy chronieni z każdej strony łaską, czy życzliwością Boga spoczywającą na nas. Krocząc przez życie, znajdujemy się pod tą wspaniałą chmurą, która stale zrzuca na nas późny deszcz. Obyśmy tylko potrafili myśleć o łasce w kategoriach piękna. W życiu bardzo wielu religijnych ludzi brakuje prawdziwego piękna. Zadawalają się tym, że są raczej ponurzy i bezbarwni. Ale nie sądzę, żeby taka była Boża wola. Myślę, że Bóg chce, abyśmy byli piękni. Bóg mówi, że ozdobi Cichego swoim zbawieniem. Piękno, które stępuje na nas, to Jego łaska. Trzeci rezultat został wymieniony na końcu drugiego wersetu. Polega na tym, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To znaczy, bardzo się radujemy nadzieją chwały Bożej. Teraz mamy nadzieję. Na końcu tunelu pojawia się światełko. Może jest to długi i ciemny tunel, ale na końcu jest światło. Wiemy, że w wieczności w końcu będziemy dzielić Bożą chwałę na zawsze. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, 27. wersecie Paweł pisze: Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jeśli Chrystus raz zamieszka w tobie, to masz nadzieję chwały. Nadzieja jest bardzo ważną częścią zbawienia. W liście do Rzymian, ósmym rozdziale, 24 wersecie, będziemy ten rozdział omawiać później, jest powiedziane, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. W pierwszym liście do Tesaloniczan nadzieja jest nazwana przyłbicą. Nadzieja to ochrona umysłu. Chociaż Bóg uczynił we mnie wspaniałą zmiany, kiedy zostałem zbawiony, to nadal przez wiele lat w moim umyśle toczyła się wielka walka z depresją. Nikt z was oczywiście nie zmagał się z depresją, ale bądźcie dla mnie wyrozumiali. W końcu doznałem potężnego uwolnienia od ducha depresji. Potem Bóg pokazał mi, że muszę nauczyć się ochraniać swój umysł. Kiedy szukałem w Piśmie Świętym takiej ochrony, odkryłem, że przyłbicą jest nadzieja, ciche i spokojne, pełne zaufania, oczekiwanie dobra. Chlubimy się tą nadzieją. Słowo chlubić jest bardzo mocnym słowem. Oznacza, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, tak podekscytowani, że musimy o tym powiedzieć innym ludziom. Taka jest definicja chlubienia się sformułowana na poczekaniu. Lepiej ją powtórzę, zanim zapomnę. Jesteśmy tak szczęśliwi i podekscytowani, że musimy o tym powiedzieć innym ludziom. Omówiliśmy pierwsze trzy doświadczalne rezultaty usprawiedliwienia przez wiarę. Po pierwsze, posiadamy pokój z Bogiem. Po drugie, mamy dostęp do łaski, która nas podtrzymuje, ochrania, osłania, otacza, okrywa. I po trzecie, chlubimy się nadzieją chwały. Nadzieja chwały ekscytuje, raduje nas. Radość to ważna część życia. Żal mi ludzi, którzy idą przez życie bez radości. Nie wierzę, żeby taka była wola Boża. Przejdźmy do następnego, czwartego skutku usprawiedliwienia przez wiarę. Ten bardzo różni się od poprzednich, chociaż też polega na chlubieniu się. Niektórzy ludzie jednak nie chcą posunąć się aż tak daleko. List do Rzymian, rozdział piąty, wersety od trzeciego do piątego.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 chlubienie się uciskami, presjami, próbami, doświadczeniami, problemami. Kto z Was chciałby posunąć się aż tak daleko? Nie tylko chlubić się nadzieją chwały Bożej, ale również doświadczeniami i próbami. Paweł podaje powody, dla których powinniśmy się cieszyć z przechodzonych prób. Widzę, że niektórzy z Was wyglądają na zaskoczonych, ale to mnie nie powstrzyma. Otwórzmy na moment list Jakuba. Niektórzy ludzie uważają, że istnieje pewna niezgodność pomiędzy listem do Rzymian a listem Jakuba. Ja tak nie uważam. Myślę, że omawiają one różne strony tej samej prawdy. Muszę przyznać, że osobiście pokochałem ten list. Czytajmy list Jakuba, rozdział pierwszy, wersety od drugiego do czwartego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Jakub mówi, radujcie się, a Paweł mówi, chlubcie się. W istocie obaj podają tę samą przyczynę, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Czy wiecie, jaki jest jedyny sposób nauczenia się wytrwałości? Okazując cierpliwość. Nie ma innego sposobu. Moja żona Ruth, gdzie ona jest? A, tutaj przede mną. Powiedziałaby na to głośno Amen. Sama jest w trakcie nauki wytrwałości. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mając żadnych braków. To jest ekscytujące, prawda? Czy nie chcielibyście być doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków? Jest tylko jeden sposób, aby do tego dojść. Droga ucisku i doświadczeń. Tylko cierpliwe pokonywanie prób doprowadzi nas do tego, że staniemy się doskonali, nienaganni i nie będziemy mieli braków. Jeśli chcecie osiągnąć ten cel, to musicie wejść na tę drogę. I zapewniam Was, że nie będziecie musieli sami organizować sobie prób. Bóg się o to zatroszczy. Wróćmy do piątego rozdziału listu do Rzymian i zobaczmy, co pisze Paweł. List do Rzymian, rozdział piąty, werset trzeci. Chlubimy też się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Myślę, że chodzi o to samo słowo, które w liście Jakuba zostało przetłumaczone jako wytrwałość. Wytrwałość jest istotną częścią chrześcijańskiego życia. Jeśli nie nabędziesz wytrwałości, to nigdy nie osiągniesz wielu rzeczy. Werset czwarty. A cierpliwość, wytrwałość wywołuje doświadczenie, wypróbowany charakter. Nie wiemy, jaka jest dana osoba, dopóki nie zobaczymy, jak reaguje w czasie prób. Nie sposób zawczasu przewidzieć, z jaką osobą mamy do czynienia, dopóki nie zobaczymy, w jaki sposób radzi sobie przechodząc przez próby. Dopiero wtedy otrzymujemy wypróbowany charakter. Doświadczenie, wypróbowany charakter, zaś nadzieje. I wychodzi z tego wszystkiego z silnym charakterem i nadzieją. Moja pierwsza żona, mieszkając w Palestynie, przechodziła przez wiele prób. Wychowywała wiele dzieci bez jakiegokolwiek finansowego wsparcia i przy wielkiej opozycji ze strony niektórych tamtejszych ludzi. Pamiętam, że kiedy przechodziły próby, zwykle mawiała. To będzie ekscytujące zobaczyć, jak tym razem Bóg mnie z tego wyprowadzi. To była nadzieja. Doświadczenie nauczyło ją, że w końcu Bóg zawsze ją wyprowadzi. Mogło się wydawać, że czasem specjalnie się nie śpieszył, ale zawsze przychodził. Dlatego, jeśli właśnie przeszedłeś wiele prób i pojawia się następna, nie bądź przygnębiony, nie załamuj rąk i nie mów, co teraz będzie. Raczej mów, ciekawe jak tym razem Bóg mnie przez to przeprowadzi. To jest nadzieja, ale nie osiągniemy jej bez przechodzenia przez próby. Dotarliśmy do jednego z najwspanialszych wersetów Listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział piąty, werset piąty. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Jaka jest ostateczna podstawa naszej nadziei? Miłość Boża rozlana w naszych sercach. To jest wspaniałe zdanie. Paweł nie mówi, że trochę miłości Bożej zostało rozlane w naszych sercach, ale że po prostu miłość Boża, cała miłość Boża przez danego nam Ducha została wylana do naszych serc. Nie sądzę, abyśmy po chrzcie w Duchu Świętym potrzebowali modlić się o miłość. Powinniśmy korzystać z tej miłości, którą mamy w sobie, która w całości jest dostępna. To byłoby tak, jakby ktoś żył na brzegu Mississippi czy Amazonki, a modlił się o dostawę wody. Prawda jest taka, że posiada więcej wody niż kiedykolwiek zdoła zużyć. Wierzę, że tak samo jest z miłością. Jeśli Duch Święty został raz w nas wylany, to mamy w sobie potencjalne, niewyczerpane źródło miłości. Nie zamykając piątego rozdziału, otwórzmy na moment trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, który poświęcony jest miłości. Chcę wam pokazać coś, czego być może nigdy nie zauważyliście. Co jest najsilniejszą rzeczą we wszechświecie? Wierzę, że jest to miłość Boga. Jest ona silniejsza niż cokolwiek innego. W pieśni nad pieśniami jest powiedziane, że miłość jest silna jak śmierć, a śmierci nikt się nie oprze. Nikt nie może umknąć śmierci. Ale kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, udowodnił, że miłość jest silniejsza od śmierci. Tak więc miłość jest najsilniejszą rzeczą we wszechświecie. W pierwszym liście do Koryntian, trzynastym rozdziale, wersetach od czwartego do siódmego, Paweł opisuje, jaka jest miłość. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest hełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Teraz kluczowy werset. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Co jest ostatecznym źródłem wytrwałości i nadziei? Jest nim Boża miłość w naszych sercach. Nic nie jest w stanie wyczerpać Bożej miłości. Nic jej nie może stłumić. Jest nie do ugaszenia. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Taka miłość jest rozlana szeroko w naszych sercach i daje nam nadzieję. Wróćmy na chwilę do piątego rozdziału Listu do Rzymian i przeczytajmy opis Bożej miłości zawarty w wersetach od szóstego do dziesiątego the description of the love of God which is found there. In verses 6 <coughs> through 10, the love of God expressed in Christ and in Christ's death on our behalf. And bear in mind that's the expression of the total love of the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit.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 nie mogliśmy nic zrobić, aby sobie pomóc. Nie mogliśmy w żaden sposób niczego zrobić, aby zmienić sytuację. Koniec wersetu szóstego. Byliśmy bezbożni. W wersacie ósmym jest powiedziane. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I werset dziesiąty Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi W tym wyraża się pełnia Bożej miłości ku nam Że Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy słabi, bezbożni, grzeszni i wrogim nastawieniu do Boga Myślę, że to właśnie wyraża słowo agape Boża miłość jest bezwarunkowa i nie stawia wymagań. Chrystus nie powiedział do swoich uczniów, jeśli zrobicie to czy tamto, wówczas zapłacę kary za wasze grzechy. Zrobił to po prostu z nieprzymuszonej woli. Nie był do tego zobowiązany. Nie wywierano na niego presji i nie był nam nic winien. Właśnie o takiej miłości Paweł tutaj mówi. Ona nie wymaga reakcji. Nie stawia warunków. To jest po prostu miłość. Czy mogę Wam powiedzieć, jaka ona w końcu jest? Nieodparta. Jest to największa siła we wszechświecie. Jeśli już skończyliśmy z demonstrowaniem naszej własnej siły, mądrości, i wydawaniu ocen, to najsilniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek posiadaliśmy, jest Boża miłość w nas. Miłość jest niepokonana, nie poddaje się, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Czasami myślimy o miłości jak o czymś raczej słabym i sentymentalnym. Uważamy, że ludzie mówiący o miłości są słabi. To jest całkowicie błędne pojęcie. Pozwólcie, że jeszcze raz powtórzę. Najsilniejszą rzeczą we wszechświecie jest miłość Boża. Bóg nie mówi, dam Ci dzisiaj małą miarkę swojej miłości, a jeśli się poprawisz, to jutro dostaniesz trochę więcej. Kiedy Bóg chrzcina z Duchem Świętym, Przynajmniej ja rozumiem w ten sposób chrzest. Wylewa wszystko. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana jest powiedziane, że Bóg udziela ducha bez miary. Bóg nie wymierza nam porcji, mówiąc, na tyle sobie zapracowałeś, więc tyle ci daję. On po prostu wylewa na nas bez miary. Muszę wyznać, że ja bym tak nie postąpił, gdybym był Bogiem. Postawiłbym jakieś warunki i wymagania. Ja bym powiedział, jeśli doprowadzisz się trochę do porządku i zobaczysz jakieś oznaki poprawy. Powiem więcej, gdybym był Bogiem, to nigdy nie zbawiłbym kogoś takiego jak ja. Nigdy bym nie uwierzył, że mógłbym zostać zbawiony. Kiedy wróciłem na uniwersytet w Cambridge, po kilku latach spędzonych w armii, rozmawiałem z kilkoma ludźmi, o których wiedziałem, że byli chrześcijanami. Nigdy przedtem nie miałem z nimi nic do czynienia. Zapytałem ich, dlaczego nigdy nie powiedzieli mi o Panu? Odpowiedzieli mi, myśleliśmy, że jesteś za bardzo złym człowiekiem. Cieszę się, że Bóg tak nie myślał. Przejdźmy do ostatniego doświadczalnego rezultatu usprawiedliwienia przez wiarę. To jest punkt kulminacyjny. Werset jedenasty. A nie tylko to, lecz chlubimy się. Ponownie pojawia się słowo chlubić, radować. Jak bardzo się chlubisz? Czy chlubisz się w taki sposób, o jakim mówi Paweł w tym wersecie? Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Co jest punktem kulminacyjnym? Radowanie się i chlubienie, lecz nie z przeżyć, nie z darów, jakie otrzymujemy i nawet nie z błogosławieństw, ale chlubimy się w samym Bogu. Wierzę, że właśnie to miał na myśli Dawid, pisząc w Psalm 43. Przeczytajmy, co powiedział Dawid w tym psalmie. Dawid był naprawdę przygnębiony. Czuł, że sprawy idą źle. Psalm 43, werset drugi. Czytajmy końcowy fragment. Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Sam odpowiedział na swoje pytanie, dlaczego jestem smutny, dlaczego jestem przygnębiony? Ponieważ nieprzyjaciel mnie dręczy. To jest wystarczający powód. To jest najczęstsza przyczyna naszego smutku. Jak można temu zaradzić? Dawid wołał do Boga. Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej i będę Cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój. Co było radością Dawida? Był nią sam Bóg. On był najwyższą radością w życiu Dawida. Kiedy był przygnębiony, smutny i nie wiedział, dokąd się zwrócić, wtedy mówił, przystąpię do ołtarza Bożego, miejsca ofiary, położę swoje życie na Bożym ołtarzu, oddam samego siebie, zrezygnuję z samego siebie dla Niego bez reszty i będzie bogiem wesela i radości mojej. Taki jest cel chrześcijańskiego życia. Idąc coraz dalej w naszym studium Listu do Rzymian, przekonamy się, że przy końcu ósmego rozdziału, dokąd zmierzamy i gdzie jest nasz cel, okaże się, że jest nim nic innego, jak tylko sam Bóg. Na razie widzimy tylko trochę. To jest tak, jakbyśmy dochodzili do szczytu góry. Wiemy, że jeszcze nie dotarliśmy, ale momentami widać już cel. Musimy jeszcze przejść przez wiele dolin, zanim dotrzemy do miejsca przeznaczenia. Ale tutaj, na tym etapie dostrzegamy z daleka miejsce docelowe, błyszczący wierzchołek góry, którym jest sam Bóg nasza radość. W analizowaliśmy pierwszą połowę piątego rozdziału listu do Rzymian. Był to szósty etap naszej pielgrzymki zatytułowany Pięć doświadczalnych rezultatów usprawiedliwienia z wiary. Omówiliśmy następujące rezultaty pokój z Bogiem, dostęp do łaski, która nas podtrzymuje, chlubienie się i radość z nadziei chwały Bożej, chlubienie się i radowanie z ucisków ze względu na efekty, jakie przynoszą. Czy możecie powiedzieć amen na ten punkt? Chlubienie się i radowanie w samym Bogu. Dzisiaj przechodzimy do drugiej połowy piątego rozdziału listu do Rzymian. Jest to siódmy etap naszej pielgrzymki, który zatytułowałem Porównanie pomiędzy Adamem a Jezusem. Zaraz na wstępie muszę przyznać, że będziemy tutaj mieli do czynienia z pałem w postaci najbardziej talmudycznej. To, co pisze, nie jest tożsame z Talmudem, ale bardzo się do niego zbliża. Będzie to jeden z najbardziej treściwych i skondensowanych wywodów, jakie w ogóle można w Biblii znaleźć. Muszę też przyznać, że nie jest to łatwy fragment. Musimy zatem być odważni, mężni i silni, aby posiąść te ziemię. Zaczniemy od dwunastego wersetu, który po raz kolejny rozpoczyna się charakterystycznym przeto. Rozdział piąty, wersety od 12. do czternastego. Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, lecz grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będąc obrazem, wzorem, zapowiedzią tego, który miał przyjść, to znaczy Jezusa. Przede wszystkim Paweł wymienia dwa następujące po sobie okresy. Pierwszy okres, od Adama do Mojżesza, kiedy rodzaj ludzki nie miał jeszcze danego przez Boga prawa. Bóg dał Adamowi tylko jedno przekazanie, zakaz, ale nie nadał mu zakonu. Od momentu przestępstwa Adama aż do Mojżesza Bóg nie dał żadnego prawa. Dopiero od Mojżesza zaczął się okres prawa Mojżeszowego. Po tym okresie przyszedł Jezus. W Ewangelii Jana, pierwszym rozdziale, 17. wersecie jest powiedziane: Zakon bowiem został nadany przez Mojżesz'a. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Cały zakon, całe prawo, cały system pojawił się w jednym czasie przez jednego człowieka, Mojżesza. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. To ważne, abyśmy studiując zakon zawsze pamiętali, że został on dany tylko jednej, bardzo małej części rodzaju ludzkiego, może trzem milionom ludzi. W konkretnym miejscu historii i co więcej, mógł zostać tylko wypełniony w jednym geograficznym miejscu. Mógł być wypełniony w Izraelu, ponieważ wiele punktów zakonu domagała się wykonania tego w Izraelu. Odważa się powiedzieć, chociaż możecie nie zgodzić się ze mną, że zakon nigdy nie został dany poganom. Mamy tu do czynienia z konkretnym okresem i konkretną częścią rodzaju ludzkiego. Konkretną i najważniejszą częścią rodzaju ludzkiego ze względu na to, że całe odkupienie zależało od tego małego narodu, Izraela. Paweł pisze, że Jezus był wypełnieniem wzoru danego wcześniej w Adamie. Adam otrzymał jedno przykazanie, a w ogrodzie, mimo że miał wszystko, czego zapragnął, okazał nieposłuszeństwo. Jezus otrzymał od Ojca polecenie złożenia swojego życia za świat i w ogrodzie Getsemany przyjął je i był mu posłuszny. Widzimy bliską analogię pomiędzy Adamem a Jezusem. Aby lepiej zrozumieć tę analogię, chciałbym przeczytać dwa wersety z pierwszego listu do Koryntian. Rozdział piętnasty traktuje o zmartwychwstaniu, ale nie będziemy się wdawać w szczegóły. Rozdział piętnasty, werset czterdziesty piąty i 47. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Są tutaj dwa kontrastowe zestawienia, pomiędzy pierwszym a ostatnim Adamem oraz pomiędzy żywą istotą, czyli żyjącą duszą, a duchem ożywiającym. Werset 47. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Paweł używa dwóch nazw odnośnie Jezusa. Najpierw nazywa go ostatnim Adamem, a następnie drugim człowiekiem. Często Jezusa nazywa się drugim Adamem, ale nie sądzę, żeby Paweł mówił coś takiego. Paweł mówi, że Jezus jest przede wszystkim ostatnim Adamem, a potem drugim człowiekiem. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to umarł jako ostatni Adam. Wszelkie złe dziedzictwo całego rodu Adama w Jezusie zostało wyczerpane, a kiedy został pogrzebany, wszystko zostało razem z Nim pogrzebane. Tym aktem zostało objęte nawet zło pokoleń, które miały nadejść, ponieważ w liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane, że Chrystus przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Tak więc przez odwiecznego Ducha Świętego, który sięga poza czas, Jezus pomieścił w sobie straszne dziedzictwo ciążące na całym rodzie Adama, włączając to Ciebie i mnie i rozprawił się z Nim. Kiedy to uczynił, ono przestało istnieć. Kiedy został pogrzebany, ono zostało także pogrzebane. Zostało oddalone całkowicie i ostatecznie. A kiedy Jezus zmartwychwstał, stał się drugim człowiekiem, głową całkowicie nowego rodu, rodu Emanuela, rodu Boga człowieka. W pierwszym liście apostoł Piotr pisze, że zostaliśmy zrodzeni ponownie ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. On został zrodzony z martwych i my przez wiarę w Niego jesteśmy zrodzeni z martwych. Wyszliśmy z głębin grzechu i przekleństwa Adama, aby stać się członkami nowego rodu, którego głową jest Jezus. Jest o tym mowa w liście do Kolosan. W pierwszym rozdziale, w wersecie piętnastym i następnych, Paweł stwierdza pięć faktów odnośnie wiecznej natury Chrystusa. Następnie, w wersecie 18 wymienia dwie sprawy związane z odkupięczem dziełem Jezusa. List do Kolosan, rozdział pierwszy, werset 18. On, to znaczy Jezus, także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Jezus jest głową ciała, którym jest Kościół, jego ciało. Jest pierworodnym z umarłych, pierwszym, który z martwych do całkowicie nowego rodzaju życia. Ten rodzaj życia nigdy wcześniej nie istniał, ani nie został zamanifestowany we wszechświecie przed powstaniem z grobu Jezusa ku zmartwychwstałemu życiu. Powstał jako głowa ciała i został zrodzony ze śmierci. To jest pięknie zobrazowane. Podczas naturalnych narodzin zwykle pierwszą częścią ciała, jaka się ukazuje, jest główka dziecka. Kiedy widać już główkę, wiadomo, że dalsze części ciała też się narodzą. W tym narodzeniu Jezus jako głowa pojawił się najpierw i Jego zmartwychwstanie jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Tak więc Jezus jest przede wszystkim ostatnim Adamem. Musiał nim być, aby zdjąć pieczęć całego złego dziedzictwa. Następnie musiał zmartwychwstać jako drugi człowiek, głowa całego nowego rodu, który nigdy przedtem nie istniał. Taka jest istota porównania pomiędzy Adamem a Jezusem. Teraz przejdziemy do szczegółów i lepiej zbierzcie się w sobie. Nawet dla mnie, kogoś obytego z takim sposobem rozumowania, nie jest ono łatwe. Jeśli za pierwszym razem natraficie na trudności, nie zniechęcajcie się. Przeanalizujcie je po prostu wielokrotnie. Paweł stwierdza, że istnieje podobieństwo między Adamem i Jezusem. Można znaleźć ich cechy wspólne i cechy różniące. Pod pewnymi względami Jezus jest podobny do Adama, a pod innymi nie. Paweł najpierw przedstawia te cechy, którymi Jezus nie różnił się od Adama, a następnie wymienia te cechy, którymi Jezus różnił się od Adama. Ja zmieniłem tę kolejność, gdyż uważam, że dla naszych skromnych umysłów łatwiej będzie przeanalizować podobieństwa, zanim omówimy różnice. Jeśli uważnie śledzicie konspekt wykładu, to wiecie, że jesteśmy w punkcie. Podobieństwa między Adamem a Jezusem. Są tam wymienione dwa wersety, 18 i 19. Mam nadzieję, że nadążacie. List do Rzymian, rozdział 5, wersety 18 i 19. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia, w innym przekładzie przez akt sprawiedliwości, jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Porównanie jest następujące. Adam jednym aktem nieposłuszeństwa sprowadził potępienie na cały wywodzący się z niego ród otrzymał przekazanie, nie wykonał go, zgrzeszył. Za grzechem przyszła śmierć i grzech wraz ze śmiercią przeszły na wszystkich potomków Adama, włączając w to każdego z nas tu obecnych. Natomiast Jezus jednym aktem sprawiedliwości zyskał możliwość usprawiedliwienia wszystkich ludzi ku żywotowi. Tym aktem sprawiedliwości była ofiara złożona z siebie samego na krzyżu. Sformułowanie akt sprawiedliwości jest ważne, ponieważ zetkniemy się z nim jeszcze później w liście Rzymian 8 rozdziale 4 wersecie, gdzie jest powiedziane, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas. Nie chciałbym teraz przeskakiwać do ósmego rozdziału, chcę tylko, żebyście pamiętali o tym wyrażeniu. Zostało ono użyte także w Księdze Objawienia, dziewiętnastym rozdziale, ósmym wersecie. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tak więc chodzi o sprawiedliwy akt, który spełnia Boże wymagania. Przez ofiarę na krzyżu, przez ten jeden sprawiedliwy akt, Jezus wypełnił warunek postawiony przez Boga i uczynił możliwym to, co Paweł nazywa usprawiedliwieniem ku żywotowi. Ze słowem usprawiedliwienie spotkaliśmy się już wcześniej i nie powinno nas ono niepokoić. Niektórzy z nas myślą, że jest to nudny teologiczny termin. Wiemy już jednak, że jest to jedno z najbardziej ekscytujących słów w Biblii. Usprawiedliwienie oznacza uniewinnienie, uznanie za sprawiedliwego, uczynienie sprawiedliwym tak, jakby się nigdy nie zgrzeszyło. Jezus przez swoją ofiarę sprawił, że jest to możliwe, ponieważ sprawił, że stało się możliwe uznanie nas za sprawiedliwych, to sprawił również, że stało się dla nas możliwe przyjęcie życia. Na podstawie całego listu do Rzymian wiemy, że Bóg nigdy nie obdarza życiem ani błogosławieństwami ludzi niesprawiedliwych. Podstawowym warunkiem jest odkupienie, to znaczy, że musimy stać się sprawiedliwi. Kiedy to nastąpi, Bóg może wylać na nas swoje błogosławieństwa. Sprawiedliwy Bóg nigdy nie wyleje swoich błogosławieństw na niesprawiedliwego. Usprawiedliwienie to jest najważniejsza sprawa i dlatego jest centralnym zagadnieniem listu do Rzymian. Taka jest pierwsza wspólna cecha łącząca Jezusa z Adamem. Przez jeden akt nieposłuszeństwa Adam sprowadził potępienie. Natomiast Jezus przez jeden akt posłuszeństwa otworzył możliwość usprawiedliwienia. Potępienie i usprawiedliwienie są całkowitymi przeciwieństwami. List do Rzymian rozdział 5 werset 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Tu mamy kolejne podobieństwo. Przez jeden akt nieposłuszeństwa Adama wielu, a raczej wszyscy jego potomkowie stali się grzesznikami. Zaś przez jeden akt posłuszeństwa Jezusa wszyscy, którzy w Niego wierzą są usprawiedliwieni. To porównanie jest ważne, ponieważ ludzie, którzy w rezultacie grzechu Adama zostali grzesznikami, włączając w to Ciebie i mnie, nie byli grzesznikami tylko z nazwy, ale byli grzesznikami z natury i z uczynków. Odpowiednio, kiedy zostajemy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa, nie znaczy to, że Bóg po prostu inaczej nas nazywa, zamiast grzesznikami sprawiedliwymi, ale jesteśmy uczynieni sprawiedliwymi i z natury i z uczynku. Tak jak niewątpliwie nieposłuszeństwo Adama zrobiło z nas wszystkich grzeszników, w dokładnie taki sam sposób posłuszeństwo Chrystusa może nas wszystkich uczynić sprawiedliwymi. Nie tylko z nazwy czy na podstawie teologicznej, ale w sposobie życia i dzięki naturze, jaką zaszczepił w nas. Powiedzieliśmy dotychczas o dwóch podobieństwach pomiędzy Adamem i Jezusem. Nadal jednak trzymajcie się mocno. Przechodzimy bowiem do omówienia trzech różnic. Musimy się teraz cofnąć. Mam nadzieję, że zmiana kolejności ułatwi nam zrozumienie zagadnienia. Według mnie, jeśli nie ma się wystarczająco dużo czasu, to lepiej zacząć od podobieństw, a potem zająć się różnicami. Zatem wracamy do wersetów od 15 do 17. Każdy z nich przytacza jedną różnicę. Rozdział piąty, werset 15 Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, tak daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar sprawiedliwości przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. Paweł stwierdza, że w tym przypadku mamy do czynienia z wielką różnicą. Adam jednym aktem nieposłuszeństwa sprowadził na nas wszystkich jego konsekwencje, a my dodaliśmy do tego jeszcze swoje własne akty nieposłuszeństwa. Jezus, przeciwnie, jednym aktem posłuszeństwa obdarował nas usprawiedliwieniem, do którego nie mamy już nic do dodania. Było ono całkowicie dziełem Jezusa. Podczas gdy wina Adama została dopełniona naszymi winami, sprawiedliwość Jezusa jest wyjątkowa i niczego nie możemy do niej dodać. To jest pierwsza cecha różniąca Jezusa od Adama. Drugą znajdujemy w wersecie szesnastym. Nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Czy dostrzegamy, na czym polega różnica? Jeden akt nieposłuszeństwa Adama przyniósł potępienie dla całego rodu, natomiast ofiara Jezusa w Jego akcie sprawiedliwości umożliwiła nam usprawiedliwienie z niezliczonych aktów nieposłuszeństwa. W przypadku Adama tylko jeden akt nieposłuszeństwa sprowadził nieszczęście na nas wszystkich. W przypadku Jezusa, jeden akt sprawiedliwości umożliwił nam otrzymanie przebaczenia niezliczonych aktów nieposłuszeństwa. Dostrzegacie różnicę? Jeśli nie widzicie jej teraz, to rozważajcie te fragmenty. Mólcie się o to, przestudujcie jeszcze raz konspekt wykładu. Jeśli będzie to konieczne, skorzystajcie z kasety, a wierzę, że stanie się to dla was jasne. Przedarcie się przez te wersety zajęło mi całe lata, dlatego jeśli nie zrozumiecie wszystkiego przy pierwszym podejściu, to cofnijcie się i ponownie próbę. Weźcie rozbieg i spróbujcie jeszcze raz skoczyć. Jak mówią Francuzi, cofnij się, to dalej skoczysz. W wersecie 17 znajdujemy trzecią cechę różniącą Adama i Jezusa. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Ten werset jest tak treściwy, że nie wiem, jak to wszystko wyrazić. Przez jeden akt nieposłuszeństwa Adama śmierć zapanowała nad całym rodem i wszyscy podlegaliśmy śmierci. O przyjściu Jezusa jest powiedziane, że przyszedł do tych, którzy siedzieli w ciemnościach i mrokach śmierci. To jest jedno z najbardziej tragicznych twierdzeń. Ale właśnie w takiej sytuacji był cały ród ludzki. Siedział w ciemności i mrokach śmierci. Nie poruszał się, bo nie miał drogi ucieczki. W Ewangelii czytamy, że takich ludzi nawiedziło światło z wysokości. Był to całkowicie suwerenny akt Boży. My, którzy siedzieliśmy w ciemności i mrokach śmierci, nie mogliśmy zupełnie nic zrobić, aby sprowadzić światło. Nie mieliśmy prawa go żądać. Tylko suwerenne miłosierdzie i łaska Boża mogły spowodować, że zajaśniało światło śmierć panowała jako król powiedziałbym, że jak tyran nad całym rodem Adama ale ci, którzy otrzymują obfitość łaski to jest wspaniały język. Słowo obfitość jest jednym z ulubionych słów Pawła. Jest także moim ulubionym słowem. Obfitość oznacza ilość większą niż wystarczająca. Często wyjaśniam, że są trzy poziomy zaopatrzenia. Niewystarczający, wystarczający i obfitujący. Jeśli gospodyni domowa idzie na zakupy do sklepu spożywczego, to potrzebuje, kto wie, ile dzisiaj potrzebuje. Powiedzmy 100 dolarów. Nie sądzę, żeby za to można było dzisiaj zbyt wiele kupić. W każdym razie załóżmy, że potrzebuje potrzebuje 100 dolarów, a ma tylko 80 i kupuje niewystarczającą ilość produktów. Jeśli potrzebuje 100 dolarów i posiada 100 dolarów, to kupuje wystarczającą ilość. Jeśli natomiast potrzebuje 100 dolarów, a ma przy sobie 120 dolarów, to kupuje obficie, więcej niż potrzebuje. Otrzymujemy nie tylko łaskę, ale obfitość łaski. Otrzymujemy więcej łaski, niż będziemy kiedykolwiek potrzebowali. Ona pokrywa wszystkie potrzeby i jeszcze wiele zostaje. Nie tylko otrzymujemy obfitość łaski, ale również otrzymujemy dar sprawiedliwości. Po raz kolejny podkreślam, że ten rodzaj sprawiedliwości jest darem. Możesz go przyjąć tylko przez wiarę. Nie możesz na niego zapracować. Nigdy go w ten sposób nie otrzymasz. Jest tylko jeden sposób, aby otrzymać dar sprawiedliwości. Przez wiarę. Kiedy otrzymujemy obfitość łaski i dar sprawiedliwości, zostajemy uwolnieni z Królestwa Szatana i przeniesieni do Królestwa Bożego. Jezus całkowicie różni się od diabła. Diabeł jest tyranem, panuje nad każdym i nie dzieli się władzą z nikim. Natomiast Jezus Król zaprasza nas, abyśmy razem z nim panowali. To jest coś. Pamiętajcie, że nie mówimy o tym, co będzie na tamtym świecie. Chodzi o panowanie teraz, na tym świecie, w obecnym życiu. Jesteśmy powołani do dzielenia tronu z Jezusem. Co za cudowna prawda. Przeczytajmy List do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 4 do 6. Być może czytaliśmy już ten fragment i może będziemy jeszcze go czytać ale jest tego wart. Rozdział drugi, wersety od czwartego do szóstego. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łasko zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te czasowniki są użyte w czasie przeszłym. Nie odnoszą się do przyszłości. Dzięki naszemu utożsamieniu się z Jezusem Jezusem, Bóg ożywił nas razem z Nim, wzbudził nas z martwych razem z Nim. Ale nie zatrzymuj się na zmartwychwstaniu. Ono jest wspaniałe, ale nie jest miejscem docelowym. Twoim miejscem docelowym jest tron. New English Bible stwierdza, Bóg osadził nas na tronie razem z Nim. Co jest tutaj kluczem? Utożsamienie. Najpierw Jezus utożsamił się z nami. Następnie przez wiarę utożsamiamy się z Nim we wszystkim, co nastąpiło po Jego śmierci. Jesteśmy pogrzebani wraz z Nim przez chrzest. Nie zapominajcie o tym. O tym będziemy jeszcze dużo mówić przy omawianiu rozdziału szóstego. Po pogrzebaniu zostaliśmy ożywieni, zmartwychwstaliśmy i jesteśmy osadzeni na tronie. Jezus mówi, chodź i usiądź ze mną, dziel ze mną tron. To właśnie nazywam obfitością łaski. W księdze Joba jest napisane, że Bóg podnosi biedaka z gnojowiska i sadza go na wysokości z książętami swojego ludu. Ja wiem, gdzie byłem, kiedy Bóg mnie podniósł. Byłem na gnojowisku, kupie śmieci. Ale Bóg mnie zabrał, uwolnił, odkupił i zaprosił, żebym usiadł z nim na tronie. Czyż to nie jest łaska? Tego nie da się inaczej nazwać jak tylko łaską. Wróćmy do listu do Rzymian dwa ostatnie wersety piątego rozdziału. Werset dwudziesty uh, i dwudziesty pierwszy. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły Może was zdziwi to stwierdzenie, ale zajmiemy się tu sprawą szerzej w rozdziale siódmym Zakon został dany, aby bardziej uświadomić nam naszą grzeszność Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała Zauważyliście czasownik obfitować? Od tego czasownika pochodzi rzeczownik obfitość Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Nigdy nie liczyłem, ile razy Paweł użył słowa łaska, ale na pewno bardzo wiele razy. Mamy jeszcze czas, aby przeczytać fragment Hisu do Kolosan. Rozdział pierwszy, wersety trzynasty i czternasty który, to znaczy Bóg Ojciec, nas wyrwał z mocy ciemności, właśnie tam byliśmy, i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Tego właśnie dokonuje odkupienie. Wyrywa nas z mocy ciemności, z Królestwa Szatana, przenosi nas do Królestwa Bożego i osadza na tronie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. We are to reign with him in life. And that surely is abundance of grace.